poziom nadsyłanych projektów i niedociągnięcia organizacyjne. Znacznie bardziej intrygujące wydają się jednak te ogłoszenia prasowe, które ginęły wśród wielu innych zamieszczanych na stronach poświęconych drobnym reklamom kosmetyków, cudownych leków na porost włosów i odmładzających eliksirów czy najnowszych osiągnięć techniki. Uważny czytelnik Mógł z pomiędzy tych ogłoszeń wyłowić reklamy najnowszych wydawnictw ilustrowanych i prywatnych salonów artystycznych. Ciekawostką były też liczne zakłady rzemieślnicze, które coraz częściej pretendowały do miana artystycznych. Były wśród nich zakłady artystyczno-ślusarskie, artystyczno-fotograficzne, a nawet magazyny, sklepy artystyczno-galanteryjne. Z lat 90. XIX stulecia pochodzą też ogłoszenia, które w niemalże niezmienionej formie pojawiają się do dzisiaj w licznych czasopismach brukowych, ciągle jeszcze łudząc niewybrednych odbiorców, łatwością nabycia taniego, prawdziwego dzieła sztuki. Portrety, olejne podług fotografii. Analizowano w krakowskim czasie na początku 1893 roku. Na płótnie uznanych artystów znakomicie wykonane. Dostarcza Société de Poitiers parisienne w Wiedniu. Tylko Amhof numer 3. Prospekta i cenniki na żądanie darmo i odpłatnie. Podobne reklamy kupieckie, dotyczące nie tylko możliwości nabycia własnego portretu czy stworzenia chwalebnej linii antenatów, ale też prozaicznego kupczenia sztuką i jej kiczowatymi substytutami, nie były rzadkością. Próbowano sprzedawać dosłownie wszystko, co tylko mogłoby znaleźć swoje miejsce na dębowej serwance nocnym stoliku, toaletce pani domu bądź ścianie w salonie. Już wówczas kształtował się także aktywny do dzisiaj rynek handlu dewocjonaliami, wśród których zachwalano obrazki upamiętniające sakrament pierwszej komunii świętej, niezwykłej urody figurki świętych, a nawet jedyną wierną podobiznę Ojca Świętego Leona XIII. Trudno było się oprzeć chęci kupna rozgłośnego portretu ojca św. Leona XIII, skoro sam papież potwierdził jego oryginalność. Nawet obrazki wręczane dzieciom podczas tradycyjnej kolendy były dekorowane stylizowanymi ornamentami secesyjnymi. Mieszczańskie wnętrza przeobrażały się niekiedy w lamusy pełne kompletnie bezużytecznych, ale za to wabiących oko przedmiotów pokrytych warstwą kurzu. Jedna z pamiętnikarek epoki wspominała z nostalgią. W pokoju cioci Beaty stoją śliczne drobiażdżki na toalecie, aksamitny pantofelek do naparstka, łabędź z porcelany do szpilek. Popielniczka w kształcie rozsznurowanego buta. W rogu salonu, w bambusowej trzcinie, stoi bukiet sztucznych kwiatów, wrzosy, czerwone szarłaty, trawy, drżączki. Mimo to, jak pisał Leon Przemski, przyznać trzeba mieszkaństwu polskiemu, że nigdy nie dorównało niemieckiemu w jego szale bezmyślnego gromadzenia rekwizytów i ozdób w mieszkaniu. Pod koniec XIX stulecia wszystkie mieszczańskie, a w dużej mierze także arystokratyczne salony Europy wyglądały podobnie. Jakość wyposażenia wnętrz mieszkalnych zależała nie tylko od gustów estetycznych, które z reguły były podporządkowane powszechnie obowiązującej modzie, ale też od zasobności portfela ich właścicieli. Nie wszystkich było stać na kupno prawdziwego dzieła sztuki w złoconych ramach, o znacznych wymiarach i wygórowanej cenie. W Krakowie dopiero w połowie lat 90. Stanisław Wyspiański zaczął sprzedawać niewielkie pastele w tanich, prostych, drewnianych ramkach, co przyczyniło się do potanienia geniuszu i poszerzenia grona inteligenckiej klienteli sytuującej się szczególnie pośród krakowskich lekarzy. Oryginały wielkich płócien wisiały w muzeach prywatnych salonach wystawienniczych bądź też na ścianach najzamożniejszych miłośników sztuki i kolekcjonerów. Natomiast mniejsze wersje graficzne, kopie, wykonywane niekiedy z ogromną precyzją i znajomością rzemiosła, znajdywały swoich nabywców wśród znacznie szerszych kręgów społeczeństwa. Ze sztuką zaczęto się powoli oswajać. Niemałą rolę odegrały w tym procesie także pierwsze polskie ilustracje, jak nazywano rodzime czasopisma ilustrowane. W drugiej połowie XIX stulecia prym wiodły periodyki warszawskie, tygodnik ilustrowany, kłosy, biesiada literacka i wędrowiec. Tygodnik ukazujący się w latach 1859 do 1939 roku, wierny wyznacznikom estetyki realistycznej, nie był nastawiony na propagowanie najnowszych polskich czy europejskich osiągnięć artystycznych. Starano się natomiast na bieżąco prezentować ryciny tradycyjnych dzieł wystawianych w Warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Obok nich pojawiały się też regularnie sprawozdania, z paryskich salonów, gdzie warszawski periodyk miał swoich stałych korespondentów. Ciekawym pomysłem, który bodajże został zainicjowany właśnie przez redakcję tygodnika, było powołanie działu Nasze Ryciny. Pojawiały się w nim krótkie noty wyjaśniające czytelnikowi treść reprodukowanych w danym numerze dzieł pochodzących zwykle z wystawy Zachęty lub z Paryża. Jeżeli przedstawienie okazywało się zbyt trudne, kryło w sobie niezrozumiałe aluzje bądź symbole, przede wszystkim były to jednak obrazy o treści alegorycznej, wystarczyło odwrócić stronę, żeby dowiedzieć się, co autor miał na myśli. Redakcja z wdzięczną naiwnością informowała czytelników o tym, co i tak było widać na ilustracji. Jest u nas... Specjalny rodzaj estetyki salonowej, jakby ją nazwać należało. Rodzaj, który uprawia się w rozmowach i który jest tylko sojusznikiem flirtu. Jest to estetyka terminów i nazwisk, w której obok Botticellego stoi Rosa Bonheur z Szekspirem Przybyszewski, Munch, Metelling obok prerafaelitów, rafaelitów Ruskina z Langem. Wie się tylko o tym, co jest on vogue, o czym mówią. Jest się albo przeciwnikiem nowych prądów w sztuce i odrzuca się wszystko, co z tymi prądami idzie, albo jest się ich ślepym, niekrytycznym zwolennikiem. Uwielbia się coś, czego się nie czuje i co nawet jest obojętne. Słowem jest się tylko okurą, nic więcej. Z artykułu w Bibliotece Warszawskiej. Mimo zabiegów, jakie czynili redaktorzy Tygodnika, dopiero krakowski świat w latach 90. stał się propagatorem nowatorskich formuł edytorskich. Dwutygodnik Sarneckiego starał się podążać za prasą europejską, szukając wzorców do naśladowania nie tyle w rodzimych wydawnictwach, ile przede wszystkim w pismach angielskich, francuskich, niemieckich. Stąd też momentalnie, kiedy tylko zaczął się ukazywać, z jednej strony pojawiły się plany na cześć poziomu edytorskiego nowego periodyku, z drugiej czasopisma warszawskie najwyraźniej go bojkotowały. Żeby pozyskać czytelnika, Sarnecki wprowadzał innowacje zachęcające do prenumeraty. Nowością, która stała się zarazem wyzwaniem dla ilustracji warszawskich, były heliografiurowe premie, dołączane do wybranych numerów świata i przesyłane prenumeratorom bezpłatnie. Zygmunt Sarnecki zdołał pozyskać dla krakowskiego świata rzesze znakomitych współpracowników, między innymi Piotra Stachiewicza, pierwszego redaktora artystycznego i niewątpliwie głównego sprawcę ogromnego sukcesu czasopisma, Michała Elwira Andrioliego, Włodzimierza Tetmajera, Wojciecha Kossaka, Leona Wyczółkowskiego czy Witolda Pruszkowskiego. Niewiele to jednak pomogło. Nowatorski krakowski dwutygodnik nie do końca został zaakceptowany przez mieszczańską społeczność. Z jednej strony nagradzano go znakomitymi wyróżnieniami na wystawach międzynarodowych – Z drugiej, ze względu na coraz wyższe koszty wydawnictwa i coraz mniejszą liczbę prenumeratorów, świat przestał się ukazywać w roku 1895. Lukę po nim miało wypełnić w ilustracji krakowskiej życie Ludwika Szczepańskiego. Ale kiedy w 1897 redaktor zdecydował się m.in. na reprodukcję kartonu Wyspiańskiego, okazało się, że w dalszym ciągu odważna sztuka młodego pokolenia jest dla przeciętnego odbiorcy za trudna. W mieszczańskich salonach nie rozprawiano o najnowszych kierunkach w poezji. Na cotygodniowych spotkaniach delektowano się nie tyle sztuką, co przede wszystkim znakomitymi gośćmi, wśród których mogli się znaleźć modni poeci. Rzadziej malarze, a przede wszystkim muzycy i śpiewacy Szczególnie preferowani w towarzystwach salonów warszawskich Żeby dowiedzieć się na przykład O czym myśli dziewczyna na obrazie Maurycego Trębacza Wystarczyło sięgnąć do komentarza redakcji Tygodnika Marzenie Z lutnią w ręku Niedbale oparta o poduszkę na stylowej sofie W stylowym buduarze swoim marzy młoda margrabianka o młodym i również stylowym zapewne margrabim, który jej główkę zawcił na salonach w Wersalu. A pan małorycy Trembacz, artysta zdolny i różnorodny w swoich pomysłach, odtworzył tę postać na odpowiednim tle w swoim obrazku pomieszczonym w salonie Towarzystwa Zachęty. Jakże daleko od tej pseudoartystycznej atmosfery do świata warszawskiej Chimery, wychodzącej w latach 1901-1907, prowadzonego przez Zenona Przesmyckiego, najbardziej wyrafinowanego miesięcznika artystyczno-literackiego przełomu wieków. Żaden inny magazyn polski nie osiągnął jej poziomu edytorskiego. Wydawca pisma zadbał o wszystko, Drukował na specjalnie dla niego wyrabianym papierze ze Stanów Zjednoczonych, sprowadzał oryginalne kroje czcionek, starannie projektował każdą stronę, ilustracje dostarczane przez najznamienitszych artystów epoki reprodukował na osobnych wkładkach. Niełatwo było też dostać się do grona stałych współpracowników pisma. Zamierzeniem redakcji stało się bowiem drukowanie prac tylko najświetniejszych twórców epoki zarówno polskich, jak i obcych. Wśród tej elity znaleźli się m.in. Jan Kasprowicz i Stanisław Wyspiański, a z obcych francuscy symboliści. To właśnie Chimera odkryła też dla pokolenia przełomu wieków twórczość zupełnie wówczas u nas zapomnianego romantyka Cypriana Kamila Norwida. Pismo Miriama hołdując zasadzie sztuki dla sztuki, odżegnywało się od jakichkolwiek związków z życiem codziennym. Odsuwało od siebie szarzyzny i niepokoje, które targały społeczeństwem. Jego twórca zamknął je w szczelnym świecie doskonałego piękna, w którym nie istniała niewola narodu polskiego i widmo rosyjskiej rewolucji z 1905 roku, które właśnie rozpostarło swoje skrzydła nad krajem. Stworzył Sztuczny, chimeryczny świat, który nie mógł przetrwać zbyt długo. Mimo zachwytów krytyki, licznych nagród zdobywanych na wystawach krajowych i zagranicznych, w 1907 roku Chimera, finansowana w całości z prywatnej kieszeni jej twórcy, przestała się ukazywać. Kolorowa winieta Chimery wyszła spod ręki Edwarda Okunia, Malarza, który mieszkając na stałe we Włoszech utrzymywał ścisłe kontakty z krajem. Głęboki błękit tła rozświetlony złotymi punktami gwiazd, pochłania piękną noc, matkę snu. Makowe główki, wpięte we włosy kobiety, to symbol świata sennych marzeń. Obok prasy ogromne znaczenie miały istniejące już wówczas w Polsce stowarzyszenia artystyczne. Pierwsze z nich, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, powstało jeszcze w latach 50. XIX wieku w Krakowie. Główne założenie statutowe towarzystwa, nie odbiegając od ogólnie przyjętych formuł europejskich, mówiły o budzeniu zamiłowania do prawdziwej sztuki, nie tylko wśród artystów, ale także w społeczeństwie, poszukiwaniu dla twórców środków na organizowanie wystaw, Zachęcaniu do postępów i rozwoju swojego dzieła Jednym z pierwszych pomysłów Towarzystwa Było zakupywanie po zakończeniu wystawy części prac Z których większość była później losowana między członków A pozostałe zatrzymywano w zbiorach Co roku wydawano też tak zwaną premię W postaci reprodukcji nagrodzonego w konkursie obrazu rozdawanej między akcjonariuszy. Między innymi owe premie właśnie zjednywały z roku na rok coraz więcej chętnych, chcących aktywnie uczestniczyć w pracach towarzystwa. Mimo wszystko była to jednak instytucja konserwatywna, z reguły negująca wszelkie awangardowe dokonania współczesnego malarstwa polskiego. Takiemu postrzeganiu sztuki sprzeciwiało się wielu artystów, którzy w końcu lat dziewięćdziesiątych Nawiązali nowe ugrupowanie, odżegnujące się w swoich założeniach od kultywowania tradycyjnych wartości i hołdowania naturalizmowi jako jedynemu wyznacznikowi dobrego malarstwa. Wzorując się na stowarzyszeniach francuskich czy niemieckich, chcieli przyczynić się do propagowania twórczości narodowej – Stworzyć grupę artystyczną, która pomimo podziałów i odrębności terytorialnych mogłaby być utożsamiana ze sztuką rodzimą, rozpoznawalną i akceptowaną zarówno przez krytyków, jak i samych odbiorców. Krakowskie Towarzystwo Artystów Polskich Sztuka zainaugurowało swoje istnienie 27 maja 1897 roku, Wernisarzem wystawy prac malarzy i rzeźbiarzy, z których większość wchodziła już w skład ugrupowania, m.in. Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata, Jacka Malczewskiego, Józefa Mechowera, Jana Stanisławskiego, Leona Wyczółkowskiego i Stanisława Wyspiańskiego. Po drugiej wystawie sztuki prasa odnotowała Sztuka krakowska Jest secesją i powstała na wzór i podobieństwo wszystkich innych secesji. Pytał mnie raz ktoś, na czym polega sposób malowania secesjonistów. Właściwie polega na tym, że nie jest żadnym sposobem malowania. Secesjoniści są to nieprzyjaciele recepty. Sztuka od razu została dostrzeżona jako coś nowego i wyjątkowego w naszym instytucjonalnym ruchu artystycznym. Duże, organizowane raz w roku wystawy stały się miejscem spotkań i przyciągały rzesze krytyków i widzów. Twórców, którzy odważyli się na zerwanie z obowiązującymi kanonami, okrzyknięto mianem secesjonistów. Ale z każdą kolejną ekspozycją zainteresowanie odbiorców nowatorską sztuką rosło. Nic więc dziwnego, że w latach dziewięćdziesiątych, kiedy młodzi malarze spotykali się z licznymi odmowami ze strony zachęty, a Kraków powszechnie zaczął być uważany za centrum młodopolskiej kultury i miejsce, gdzie można było poznać najnowsze prądy sztuki europejskiej, warszawska prasa zaczęła bić na alarm, wyszydzając nie tylko mieszczańskie gusta, ale też samych artystów, którzy tak łatwo dawali się im omamić. Celem jaki postawiła sobie założona na początku lat 60. XIX wieku warszawska Zachęta, było zdobycie publiczności nieprzyzwyczajonej do systematycznego zwiedzania wystaw. Szybko okazało się, że nie można pogodzić najnowszych osiągnięć artystycznych ze smakiem odbiorców. Zachęta stała się instytucją atrakcyjną tylko dla artystów, którzy powielali ogólnie znane tematy, kompozycje, i stylistykę akceptowanej powszechnie orientacji romantyczno-szlacheckiej. Obok oficjalnych towarzystw artystycznych istniały także prywatne salony sztuki, powstające z jednej strony pod wpływem ożywiania się rynku artystycznego i ruchu handlowego, z drugiej stagnacji towarzystw wystawienniczych. Pierwszorzędną rolę odgrywał wśród od nich Warszawski Salon Aleksandra Krywulta. Założony na początku lat 80. XIX wieku i funkcjonujący aż po rok 1906. Był właściwie jedyną warszawską galerią, w której schronienie mogli znaleźć współcześni malarze, i ich niekomercyjne, zrywające z romantyczną tradycją pracę. Już w roku 1890. Kiedy Krywult zdecydował się na wystawienie skandalizujących, impresjonistycznych płócień Władysława Podkowińskiego i Józefa Pankiewicza, salon zyskał miano obrońcy i sprzymierzeńca najnowszych prądów w sztuce. Jednocześnie stał się synonimem przeciwieństwa marazmu i zaściankowości zachęty. Na początku XX wieku Warszawa miała kilka prywatnych salonów wystawienniczo-handlowych. Między innymi salon sztuki Kulikowskiego, salon Wołowskiego, salon Rychlinga, a ich klientami była przeważnie średnio zamożna inteligencja, rzadziej arystokracja czy świeżo wzbogaceni przemysłowcy. Artyści znajdowali tam miejsca dla swoich niecenzuralnych prac – krytycy, inspiracje dla rozważań na temat najnowszych osiągnięć sztuki, kolekcjonerzy, lokatę kapitału, a przypadkowa publiczność, jak zawsze, pożywkę dla plotki i skandalu. Kiedy pod koniec 1897 roku właściciel galerii urządził wystawę aktów pędzla Anny Constainable, salon był oblegany przez tłumy, Co ciekawe, przede wszystkim przez tłumy kobiet, z których większość, podobnie jak podczas lektury młodopolskich erotyków, plonęła ze wstydu. Wielkie skandale fin de znacznie już wyblakły. Lucjan Rydel, chadzający boso w konkury, wywołuje uśmiech pobłażania. Liriki Tetmajera przedrukowuje się we wszystkich tomikach gromadzących planę na cześć miłości a odnotowywane w pamiętnikach końśliwe złośliwości na temat profesora Stanisława Tarnowskiego, który ponoć został rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo znakomicie prezentował się w gronostajach, nikomu nie pozostają już w pamięci. A jednak niekiedy te sentymentalne opowieści z myszką niebezpiecznie przystają też do naszych czasów. Jak chociażby ta, którą odnajdujemy na stronach jednej z powieści Józefa Korzeniowskiego – Garbaty. Jego mość dostał wyższy urząd i państwo przenieśli się z mniejszego lokalu do większego. Meblują się i mają przyjmować gości. Puścili się w wielki świat. Aż tu i mość patrzy, że ma w salonach kilka ścian próżnych. Zwierciadeł nie wystarczyło. Firanek tam dosięgnąć i przyczepić nie można. — Mężu! — woła więc na gwałt. — Co tu robić? Idź na franciszkańską ulicę i kup obrazów olejnych. Rozdział siódmy Zmierzch epoki Wiek dziewiętnasty odchodził powoli ociągał się z ostateczną cezurą, jakby chciał zatrzymać stary świat z jego wielkimi monarchiami, wielowiekowymi tradycjami i niepowtarzalnym urokiem. Kres stulecia, pary i elektryczności wyznaczały wydarzenia o ogromnym znaczeniu politycznym, społecznym i kulturalnym nie tylko dla Polski, ale też Europy i świata. Rewolucja w Rosji znalazła swój oddźwięk nie tylko w życiu społecznym, ale też w sztuce, jak na obrazie Stanisława Masłowskiego, przedstawiającym rosyjski patrol konny na ulicach Warszawy. Jedynym pismem, które zdawało się o niczym nie wiedzieć, była Chimera. W ogóle nie odnotowała rewolucyjnych wydarzeń. Już pod koniec XIX wieku Edward Okuń, Malował nastrojowe obrazy, często o treści na poły baśniowej, które chętnie porównywano do dzieł mistrzów włoskiego renesansu i angielskich prerafaelitów. Był też aktywny w dwudziestoleciu międzywojennym. Kończył wówczas, rozpoczęty jeszcze w czasie wojny, obraz My i wojna. Rozbudowano alegorię przemijania, wkraczania w nowy świat oraz przechowywania najcenniejszych, Ludzkich wartości. Wydarzenia 1905 roku stały się inspiracją licznych utworów poetyckich. W jedynym jaki się ukazał numerze Socjaldemokraty z 1905 roku znalazły się słowa Marsylianki robotniczej Brunona Winawera: Nas nie zgnębią majery, skalony choć za rzezią wyprawią nam rzeź ludu. Sztandar swój rozwin czerwony Ludu, sztandar bojowy swój wznieś Pieśń w koło niech zabrzmi zwycięska My za wolność idziemy na bój Do twierdz przypuśćmy szturm Do więzień i do turm Po latach pokoju epokę wieńczyły krwawe zamieszki Pod koniec stycznia 1905 roku do Królestwa Polskiego dotarły wieści o stłumieniu wystąpień robotniczych w Petersburgu. Krwawa Niedziela stała się początkiem rewolucji w Rosji, a zmieniające bieg historii wydarzenia polityczne znalazły odbicie nie tylko w rozbudzonej na nowo świadomości narodowej Polaków. Sztuka i literatura początku nowego stulecia, ciągle jeszcze tak bardzo młodopolskie i obciążone dziewiętnastowiecznymi tradycjami, stały się świadkami wydarzeń nieodwracalnie kończących epokę Chimery i Czystego Piękna. Pojawiające się już wówczas krytyczne wystąpienia negowały młodopolskie wzorce izolującego się od reszty społeczeństwa artysty i nastawienia na czysto Estetyczny odbiór rzeczywistości. Czas wielkich osobowości twórczych, odbierających świat wyczulonymi zmysłami i ufających bardziej własnej wyobraźni niż racjonalnym przesłankom empirycznego poznania, miał się ku końcowi. Wymagania chwili były już zupełnie inne. Wszystko zmierzało ku wielkiej euforii, która miała związać sztukę i literaturę z dniem doczesnym, nastawić ją na mówienie o rzeczach najprostszych, językiem pozbawionym młodopolskiej emfazy, zbędnych ozdobników, wyrafinowanych metafor, niedopowiedzianych symboli. Młodopolska afektacja uznana została za zbyt sentymentalną, dekadencki pesymizm za zbyt obłudny, a barwne widzenie świata za zbyt przesłodzone. Czas rozrachunków z mijającą epoką rozpoczął się już w pierwszym dziesięcioleciu nowego wieku. Tuż po wybuchu rewolucji rosyjskiej powstał najsłynniejszy młodopolski kabaret Zielony Balonik. Satyryczne teksty, których dostarczali mu m.in. Tadeusz Boj-Żeleński, zebrane w kilku tomikach, które złożyły się później na słynne słówka oraz szopki, Edward Leszczyński, tomik Kabaret Szalony, Witold Noskowski, współautor Szopek oraz cyklu Wawelę, były kierowane przeciwko utrwalonym świadomości Polaków stereotypom myślenia i zachowania się, wzorcom społeczno-obyczajowym, a szczególnie, jak pisał Tomasz Weiss, Patronującemu mentalności galicyjskiej wzorcowi klerykalno-szlacheckiemu. Ale celem ataków stały się także mity artystycznej bohemy, jak w Kuplecie Młodej Polski. Tadeusz Bojrzeleński, fragment Szopki na rok 1911 lub 12. Dzień za dzionkiem wprawdzie schodzi, czas na czole marszczki pisze... Lecz my ciągle jeszcze młodzi. Nie starzejem, towarzysze. Już nam dawno wyszły z głowy nad młodzieńczych szałów głupstwa. Dawno minął czas godowy, złotej rui i poróbstwa. Lecz atrament dały nieba, piórem szaleć, a cóż to szkodzi? Młodej Polski Polsce trzeba. My musimy być wciąż młodzi. Życie młodopolskiej cyganerii toczyło się między kawiarnią, teatrem a kabaretem, dla którego niedoścignionym wzorem stał się paryski chanoir. Nawiązywał do niego krakowski zielony balonik, powstały z inicjatywy Jana Kisielewskiego, gromadzący wokół siebie artystów, malarzy i literatów, m.in. Boja, głównego tekściarza kabaretu, Edwarda Leszczyńskiego czy... Rudolfa Starzewskiego. O latach istnienia kabaretu pisał boy. W tej właśnie dacie 1905-1912 można by znaleźć głęboki sens. Wszak 1905 to rok, w którym rozpoczęło się owe podziemne drżenie mające doprowadzić do wielkich wydarzeń i do naszej wolności. Otóż zastanawiam się dzisiaj, czy najistotniejszym motorem naszych balonikowych zabaw nie było instynktowne antycypowanie tej wolności. Czy nie były one najskwapliwszą rewindykacją prawa do śmiechu, do swobodnego spojrzenia na świat, zdjęciem żałoby, jak gdyby w przeczuciu, że czas jej niebawem ma się skończyć. Czy nie były już rewizją, odrzuceniem wielu szacownych przeżytków, które rychło miały się stać niepotrzebne, wielu pobożnych kłamstewek hodowanych w niewoli? Czy nie były próbą przestrojenia tonu? Parafrazując, można dodać, że były to także próby ostatecznego zerwania z odmierzaniem czasu kolejnymi pogrzebami, które przeradzały się w wielkie manifestacje narodowe. Począwszy od sprowadzenia z Paryża w 1890 roku Prochów Adama Mickiewicza, Kraków żegnał między innymi mistrza Jana Matejkę, a potem Adama Asnyka i Henryka Siemirackiego, żeby w 1907 roku pożegnać też Stanisława Wyspiańskiego, którego pogrzeb można utożsamiać z końcem krakowskiej Belepok. Pogrzeb Wyspiańskiego stał się symbolicznym zwieńczeniem epoki piękna. Jeden z największych młodopolskich artystów został pochowany w Krakowie na Skalce, w grobach zasłużonych. Odchodzili najwięksi twórcy sztuki i literatury polskiej drugiej połowy XIX stulecia. I choć wielu z nich poznało kolejną epokę, a niektórym dane było także przeżyć tragedię II wojny światowej. Tylko nieliczni potrafili odnaleźć się w nowym dla nich świecie wolnej Polski. W Kasprowiczu, a szczególnie Tetmajerze widziano już tylko czas miniony. Należały się im honory, organizowano nawet jubileuszowe akademie, na których deklamowano najmodniejsze sprzed kilkunastu lat utwory. Żaromski szybko osiągnął pozycję klasyka, ale kiedy tytuły jego książek znalazły się w kanonach lektur szkolnych, natychmiast zrobił się nudny i anachroniczny. O wielu innych po prostu zapomniano. Trudno było konkurować poetyce piękna z awangardą Przybosia czy Pajpera. Jeden po drugim poeci fin de milkli. Po pierwszej wojnie światowej Stefan Żeromski stworzył jeszcze wiele cennych dzieł, w tym klasyczne już dziś Przedwiośnie w 1924, czy znane dramaty, m.in. Uciekła mi przepióreczka. Pisarz zmarł w 1925, a jego pogrzeb stał się wielką manifestacją narodową. Stanisław Witkiewicz... Jednoznacznie dziś utożsamiany z wielką miłością do Tatr i propagowanym przez niego stylem zakopiańskim, zmarł w Lovranie nad Adriatykiem w 1915 roku, dokąd wyjechał dla ratowania nadszarpniętego gruźlicą zdrowia. W pierwszym dziesięcioleciu nowego wieku powoli zanikały młodopolskie idee, Z przymrużeniem oka nawet dość ironicznie wspominano szaloną krakowską cyganerię ostatnich lat XIX stulecia. Szydercza postawa wobec przebrzmiałych ideałów uwidoczniała się w licznych tekstach poetyckich o charakterze kabaretowym, parodystycznym, przywołujących czytelne aluzje do znanych poetów, ich stylu, konkretnych tekstów lub szerzej powszechnie przyjętych konwenansów obyczajowych, a nawet ogólnonarodowych wartości patriotycznych. Po śmierci Jana Kasprowicza, który zmarł w 1926, po raz kolejny odezwały się wyrzuty sumienia dręczące Przybyszewskiego od czasu, kiedy związał się z żoną poety. W całej Polsce zaczęto organizować uroczyste akademie w których uczestniczył także młodopolski Meteor, wypowiadając się o autorze Krzaku Dzikiej Róży w samych superlatywach. Jesienią 1927 roku miał wygłosić kolejną prelekcję na temat jego twórczości, ale już nie zdążył. Zaledwie miesiąc później zmarła też Jadwiga Kasprowiczowa-Przybyszewska. Zaczynały kształtować się nowe poglądy. Coraz krytyczniej spoglądano na programy lansowane w, z takim przekonaniem jeszcze 10 lat wcześniej. Po rewolucji 1905 roku dokonał się kolejny przełom w świadomości artystów młodopolskich, który zdecydował o ponownym zaangażowaniu twórcy w życie społeczne. Dwa lata później zamknięto Chimerę nastawioną na wielbienie czystego piękna. Zaczęto dokonywać rozrachunków z czasem. Za prawdziwy początek likwidacji epoki już współcześnie uznali książkę Stanisława Brzozowskiego Legenda młodej Polski wydanej w 1910 roku. Krytycznie oceniającą zjawiska uznawane wcześniej za najbardziej znaczące Dla doby modernizmu Krytyk negatywnie odnosił się w tej książce m.in. do symbolizmu Nie szczędził też złośliwych uwag pod adresem Chimery i jej twórcy Zenona Przesmyckiego Brzozowski był jednym z najlepszych krytyków kultury przełomu wieków Choć jego dorobek jest w takim samym stopniu pasjonujący co kontrowersyjny i trudny w odbiorze Wielki Rudyta niemal całe swoje życie twórcze poświęcił publicystyce i zaciętym dyskusjom z prądami filozoficznymi, społecznymi i estetycznymi. Dorobek krótkiego okresu jego aktywności pisarskiej jest imponujący. W ciągu dziesięciu lat powstały setki artykułów drukowanych w najpopularniejszych czasopismach epoki, między innymi w Prawdzie, w Krytyce i w przeglądzie filozoficznym, kilkanaście książek popularnych z zakresu historii i nauk społecznych, kilka powieści oraz głośna legenda młodej Polski. W tomie zostały zebrane artykuły stanowiące analizę i krytykę najistotniejszych dla młodej Polski zagadnień. Podczas krytycznej kampanii przeciwko Chimerze Stanisław Brzozowski zaatakował również wiersz Lesława Leśmiana Prolog, w którym umieszczone naprzeciwko siebie lustra tworzą symboliczny tunel powielających się bez końca odbić. Utwór znalazł się w jedynym przedwojennym tomiku Sąd Rozstajny. Kolejne tomy, naznaczone śmiałą wyobraźnią, choć odległe od eksperymentów awangardy, ukazały się już w dwudziestoleciu międzywojennym. Brzozowski często wyrażał opinie na temat sztuki, nie kryjąc się ze swoim uwielbieniem dla niej. Nie zgadzał się jednak na tworzenie jej hermetycznego świata, czym zasadniczo przeciwstawiał się modernistycznym hasłom sztuki dla sztuki. Traktowanie tylko jako rozrywki i popisów formalnych. O znaczeniu dzieła, według krytyka, powinien świadczyć jego kontakt z rzeczywistością i powszechne wartości życiowe, które zostały w nim utrwalone. Za najistotniejszą z nich uważał Brzozowski pracę pojmowaną przede wszystkim jako działanie przynoszące człowiekowi satysfakcję, pozwalające mu przeciwstawić się determinującym siłom natury. Koncepcje te miały także znaczenie dla rozważań dotyczących stosunku młodej Polski do czasu przeszłego, szczególnie do romantyzmu. Przedstawicielom obu epok Brzozowski zarzucał m.in. brak zainteresowania dla pracy jako podstawy ludzkiej egzystencji. Zamiast niej, dowodził, wprowadzili oni swoje sny o wielkości i nie dające się realizować marzenia – Zamiast twórczego działania – nastrojowość, nadmiernie eksponowaną uczuciowość i bierny, estetyczny stosunek do otaczającej ich rzeczywistości. Tu jednak dostrzegł Brzozowski zasadnicze różnice między światopoglądami obu epok. Intrygowało go jako opaczne rozumienie idei romantyków przez pokolenie przełomu stuleci. To, co było prawdziwą wiarą pokolenia połowy wieku, teraz stało się jej karykaturą. Dla romantyków gest Kordiana stał się najwyższym symbolem epoki. Odcięci od życia wierzyli jednak święci, że Polskę można wywalczyć wysiłkiem ducha i na drodze ofiary. Duchowe gmachy miały zastąpić bezpośrednie obcowanie z organizmem narodowym. Ale tak jak dla romantyków ich poświęcenie i męka były szczere, tak w młodej Polsce stały się już tylko pozorem i ułudą. Wszelkie dekadenckie nastroje, pesymizm końca wieku, nadmierna uczuciowość były według krytyka nieszczere. Romantyczne widmo było jeszcze prawdziwym losem pokolenia. Młodopolskie stało się sztucznym i bezwartościowym celem, do którego dążono, wmawiając sobie niemoc i nieumiejętność odnalezienia się w świecie. Stać się duchem, mówił Brzozowski. Przestać być człowiekiem, to wyglądało na usprawiedliwienie, a nawet więcej, wybranie łatwiejszego rozwiązania, świadome odrzucenie możliwości społecznej aktywności, które dawało życie na przełomie wieków. Ponosić klęskę, chlubić się każdą porażką narodową, życiową, artystyczną. Oto do czego dążyło według krytyka pokolenie albatrosów. Było to tylko sztuczne, teatralne upozowanie rzeczywistego cierpienia romantyków, którego młodopolanie nie byli w stanie ani pojąć, ani wskrzesić. Sytuacja Polski Niepodległej przewartościowała xix hasła i ideały. Programowy, modernistyczny pesymizm został zastąpiony pochwałą żywotności, zniechęcenie energią, która wypełniała młode pokolenie twórców. Estetyczny odbiór rzeczywistości zamieniono na tematy czerpane bezpośrednio z dnia powszedniego. Ale nawet ci spośród młodych twórców, którzy deklarowali się jako nieprzejednani przeciwnicy minionego okresu, Nie mogli zaprzeczyć, że ich awangardowe dokonania wyrosły na gruncie działań poprzedniego pokolenia. Literatura i sztuka młodej Polski stały się mocnym ogniwem spajającym wiek XIX z następnym stuleciem. Dokonania pisarzy i poetów całej drugiej połowy wieku wyzwalały się z utartych schematów formalnych, dążąc jednocześnie do zainteresowania problematyką ogólnoludzką. Realizm spierał się z marzeniami, naturalizm z mistycyzmem, tak lubiana przez cały XIX wiek opisowość z analitycznym i syntetycznym ujęciem rzeczywistości. Doświadczenia nauk eksperymentalnych wykorzystywano w równej mierze co egzotyczne mity i legendy. Sztuka i literatura Zaczęły też w końcu funkcjonować jako odrębne dziedziny, traktowane na równych prawach z każdym innym rodzajem działalności ludzkiej. Wiele z powstałych na przełomie wieków dzieł, niezrozumiałych i źle odebranych w swojej epoce, okazało się nowatorskimi i prekursorskimi wobec rewolucji artystycznej, która dokonała się już w XX wieku. Pierwsza dekada nowego stulecia naznaczona została niepewnością. Ludzie żyli w coraz większym napięciu, oczekując mogącego nadejść lada dzień przełomowego wydarzenia. Strzał w Sarajewie, od którego 28 czerwca 1914 roku zginął następca tronu austro-węgierskiego, arcyksiąża Ferdynand, wyznaczył, Kolejną ostrą cezurę w historii całej Europy. Pierwsza organizacja Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół powstała w 1867 roku we Lwowie. Kolejno tworzono grupy w Krakowie, a później także poza Galicją. Przed wybuchem wojny w ramach towarzystwa zaczęto organizować ćwiczenia wojskowe. Niewielka winietka Sokoła Stała się synonimem przynależności do organizacji patriotycznej i często była dumnie noszona nie tylko przy mundurze, ale też w klapie cywilnego ubrania. Wybuch I wojny światowej stał się nie tylko naturalną granicą czasu młodej Polski, ale też całego XIX wieku z jego aspiracjami monarchistycznymi, ostrymi walkami klasowymi i mieszczańskimi konwenansami. Jesienią roku 1918 wielowiekowa monarchia habsburska przestała istnieć, a w Krakowie została powołana pierwsza na ziemiach polskich suwerenna władza narodowa, Polska Komisja Likwidacyjna. W czasie wojny powstawały utwory mówiące o bieżącej sytuacji politycznej kraju. Zapomniana już dziś młodopolska poetka Zuzanna Rapska nawiązywała do wycofywania się wojsk rosyjskich z Warszawy 5 sierpnia 1915 roku. Za chwilę ich nie będzie. Ostatnie wybuchy na przedmieściach gdzieś huczą z Warszawy. W dali łuna, odbicie kraju rany krwawej. Ponad Pragą się pali. Po twojej władzy, Moskwo, i po twojej sile. Ostatni biegnie soldat, cisza długą chwilę. Już ich nie ma. W historii odwraca się karta. Świat, który nadszedł wraz z odzyskaniem niepodległości, był czymś zupełnie nowym dla wszystkich Polaków. Pośród naszego narodu nie było nikogo, kto pamiętałby kraj wolny. Po 123 latach ze sztucznego podziału na trzy tak od siebie różne krainy, odradzało się młode państwo, bezpowrotnie grzebiąc przebrzmiałe ideały XIX-wieczne. Rozdział ósmy Mała Antologia tekstów. W antologii znalazły się utwory poetyckie oraz fragmenty manifestów literackich i wypowiedzi krytycznych powstałych na przełomie wieków, ale także tych, które z perspektywy lat komentują i oceniają dokonania twórców młodopolskich. Starano się je dobrać tak, aby dopełniały wizerunek epoki. Stały się ilustracją ówczesnych kierunków estetycznych i barwnych fascynacji. Do wyboru dodano również garść skrzydlatych słów, które często bezimiennie towarzyszą nam już od ponad stu lat. Wypowiedzi programowe i dyskusje literackie Obrazowość w poezji Mając myśl daną i obraz przenośnie ją tłumaczący, notujemy, zaznaczamy tylko obraz, który sam już sugestyjnie winien wywołać odpowiadającą mu myśl w mózgu czytelnika. Obraz taki zwiemy symbolem. Poezja jako wytwór wyobraźni przede wszystkim na obrazach wyłącznie się opiera i nie znosi abstrakcji. Dlatego nie ma, rzec można, poezji bez symbolu. Każdy poeta jest mniej lub więcej symbolistą. Na wskroś zaś symboliczną będzie każda poezja mistyczna i metafizyczna. Ileż wszakże odcieni jest symbolizmu. Każdy ma swój sposób pojmowania symbolu i posługiwania się nim, najczęściej stosownie do wewnętrznej istoty i charakteru swej twórczości. Inaczej symbol wygląda u poety myśliciela, inaczej u poety mistyka, inaczej u liryka, inaczej u epika. Ale nawet u każdego z poetów w tej samej kategorii inne przybiera on kształt i znaczenie. Każda indywidualność poetycka odrębne nań kładzie piętno. Zenon Przemycki Miriam... Wybór pism dramatycznych, Maurycy Metterling, stanowisko jego w literaturze belgijskiej i powszechnej. Nerwowcy. W życiu i literaturze naszych czasów pojawiały się coraz częściej typy o przewadze życia wewnętrznego nad zewnętrznym, duchowego nad cielesnym, ludzkiego nad zwierzęcym, refleksyjnego nad czynnym. Typy z organizacją duchową, niezmiernie wrażliwą i subtelną. Typy niemogące wyżyć w atmosferze pospolitości, a tym bardziej podłości. Typy o wielkiej nieproporcjonalności pragnień do możności, a nawet możliwości ich urzeczywistnienia. Typy więc szarpane bezdennym niezadowoleniem wewnętrznym. Typy, które ze stanowiska fizjologicznego można by nazwać Nerwowymi, nerwowcami, mózgowcami. Ze stanowiska psychiczno-ewolucyjnego zaś ewolucyjnymi, forpocztami ewolucji psychicznej. Napisał Wacław Naukowski Forpoczty Ewolucji Psychicznej i Troglodyci. Lwów, rok 1895. Zadania sztuki Sztuka jest zatem odtworzeniem życia duszy We wszystkich jej przejawach Niezależnie od tego, czy są dobre lub złe Brzydkie lub piękne To właśnie stanowi zasadniczy punkt naszej estetyki Sztuka wczorajsza była na usługach tzw. moralności Nawet najpotężniejsi artyści Z małymi wyjątkami nie byli w stanie śledzić przejawów duszy Oderwanych od tak zmiennych pojęć jak pojęcie moralne lub społeczne Zawsze potrzebowali dla dzieł swych płaszczyka moralno-narodowego Sztuka w naszym pojęciu nie zna przypadkowego rozklasyfikowania Objawów duszy na dobre lub złe Nie zna żadnych zasad, czy to moralnych, czy społecznych Dla artysty w naszym pojęciu są wszelkie przejawy duszy równomierne. Nie zapatruje się on na ich wartość przypadkową. Nie liczy się z ich przypadkowym złym lub dobrym oddziaływaniem, czy to na człowieka lub społeczeństwo. Tylko odważa je wedle potęgi, z jaką się przejawiają. Napisał Stanisław Przybyszewski w artykule pod tytułem Confiteor – Życie, Rok 1899 Dusza absolutna Dusza jest absolutem, a drobniuteńkim jej przejawem to świadome ja. Absolutna świadomość, a więc w ludzkim pojęciu bezmierne obszary nieświadomości, to absolutny geniusz. Cała tęsknota ludzka, dążenie do ideału, pragnienie doskonalenia się, to była właśnie tęsknota za uświadomieniem sobie coraz to nowych, coraz to dalszych obszarów absolutnej duszy. Wszelka doskonałość dokonywała się tym, że człowiek zamykał oczy na realną rzeczywistość, zagłębiał się w siebie, badał i śledził zjawiska własnej swej duszy, a światło promieniujące z tego ogniska wszechbytu rozjaśniało mu wszelkie tajnie i zagadki. Napisał Stanisław Przybyszewski w artykule o nową sztukę. Życie, rok 1899. Subiektywizm uczuć i wrażeń Estetyka modernistyczna Stanowi biegunowe przeciwieństwo estetyki twórców i epigonów naturalizmu. Dla nich kwestią zasadniczą było obiektywne i plastyczne odtworzenie faktu. Dla modernistów sam fakt ma znaczenie podrzędne, a celem sztuki jest odtwarzanie subiektywnej gry uczuć i wrażeń, jakie ów fakt budzi w duszy artysty. Od zasady tej nie ma wyjątków. Epika czy liryka, romans czy dramat, obraz czy rzeźba wszystko tym wyższą posiada wartość, im bardziej będzie osobiste, silniej i głębiej odczute, szczerzej, swobodniej i oryginalniej oddane. Napisał Ignacy Matuszewski. Słowacki i nowa sztuka modernizm twórczość słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej. Warszawa rok 1904 Wzruszenie w poezji symbolistów Tajemnica świata w poezji symbolistów jest właściwie bardzo charakterystycznym wytworem przypadkowej, nie pozostającej w żadnym określonym związku z życiem dziejowo-społecznym psychiki kulturalnej. Treść świadomości, o ile nie służy za podstawę dla ściśle określonego działania, Staje się zależną od perypetii wzruszeniowego życia. Dzięki wzruszeniu całkiem obojętny widok nabiera jakiegoś głębokiego charakteru. Wydaje się, że prowadzi on gdzieś głębi poza siebie lub też wypływa ku nam z jakiejś nieznanej dali. Wzruszenie przemija i znowu szarzeją barwy, sztywnieją kontury, symbol obumiera w naszych oczach. Opada na poziom przeciętnej, opuszczonej przez ducha rzeczywistości. Napisał Stanisław Brzozowski w dziele Legenda Młodej Polski, Lwów, rok 1910. Fragmenty poetyckie. Widzenie tatr. Krzak dzikiej róży w ciemnych smreczynach. W ciemno-smreczynnnickich